<gry> no, faj, ciśniesz. Dżiniel. Dżiniel. czyli alternatywny kulturator. Gry, seriale, YouTube, social media, radiosfera. Dobry wieczór na antenie Radiosfera. Debiutuje dzisiaj Alt Culture, czyli alternatywny kulturator. Mm, audycja o grach, o serialach, o YouTube i ogólnie o internetach. Mm, a przy mikrofonach są z Wami Paulina Jaskulska. I Katarzyna Deś. Mamy... Deś Jaskulska, Jaskulska Deś. Jedyny słuszny duet. duet. No i cóż, będzie dzisiaj na pewno ciekawie, będzie dzisiaj myślę trochę dziwnie, trochę inaczej przede alternatywnie wszystkim. Alternatywnie przede wszystkim. Alternatywnie, hashtag alternatywnie. No cóż, na początek zostawiamy Was z muzyką, żebyście się tak mieli chwilę oddechu, żebyście zobaczyli, co tu się w ogóle będzie działo. A Nothing będzie się w... działo, bardzo dużo. O Jezu, będzie się działo. Nothing but Thieves i Banal The Music to na sam początek.